.pl. Żegnamy reklamy Tu program trzeci polskiego radia Minęła szósta Robert Grzędowski Dzień dobry Na serwis trójki zapraszają Anna kowalik Brankati i Romuald Wójcik Nie spada ciśnienie w ciśnienie Ormus Amerykański okręt zaatakował Irański statek towarowy Koalicja Postępowa Bułgaria może liczyć na ponad 120 mandatów w 240-osobowym parlamencie. To częściowe wyniki przedterminowych wyborów w tym kraju. Pogodowe alerty w zachodniej i centralnej Polsce, możliwe ulewy, burze i gwałtowne wzrosty stanu wody w rzekach. Amerykański okręt wojenny otworzył ogień do irańskiego statku towarowego na Morzu Arabskim. Według Waszyngtonu jednostka złamała blokadę irańskich portów wprowadzoną przez Stany Zjednoczone. To kolejne napięcie przed wygaśnięciem zawieszenia broni między obydwoma krajami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.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 przez cieśninę. Choć Trump określił to mianem naruszenia zawieszenia broni, zapowiedział wysłanie wysokiej rangi delegacji na kolejną rundę rozmów pokojowych do Islamabadu w Pakistanie. Irańskie media państwowe podały jednak, że Teheran nie potwierdził jeszcze swojego udziału w rozmowach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W negocjacjach w Islamabadzie weźmie udział wiceprezydent J.D. Vance. Poinformował Biały Dom mimo wcześniejszych słów Donalda Trumpa o tym, że Vance nie poleci do Pakistanu. Urzędnik administracji powiedział CNN, że sytuacja się zmieni. Rozejm między USA a Iranem kończy się w nocy z wtorku na środę. Ośmioro dzieci zginęło w strzelaninie w Shreveport w stanie Louisiana w USA. Siedmioro z nich to dzieci sprawcy. Policja zidentyfikowała napastnika jako Szamara Elkinsa, który został śmiertelnie postrzelony po pościgu. Ofiary były w wieku od roku do około 14 lat. Łącznie postrzelonych zostało 10 osób. Według ustaleń śledczych zdarzenia rozegrały się w kilku miejscach. Napastnik najpierw postrzelił kobiety na ulicy, a następnie udał się do pobliskiego domu, w którym zamordował ośmioro dzieci. Śledczy potwierdzili, że działał sam. Na razie nie są znane powody jego działania. Koalicja Postępowa Bułgaria może liczyć na ponad 120 mandatów w 240-osobowym parlamencie. To są częściowe wyniki przedterminowych wyborów w tym kraju. Ośrodek Market Links przewiduje, że koalicja pod wodzą byłego prezydenta Rumena Radewa uzyska 132 miejsca w parlamencie. Partia GERB byłego premiera Bojko Borisowa 37, a koalicja Kontynuujemy Zmiany Demokratyczne Bułgaria 34. Te wybory zapewne nie spowodują dużych zmian w polityce międzynarodowej, uważa historyk i ekspert stosunków międzynarodowych. Profesor Daniel Boczkowski z Uniwersytetu Białostockiego. W jego ocenie, deklarowany przez Radewa, eurosceptycyzm jest tendencją coraz powszechniejszą. Ten eurosceptycyzm on jest naturalny w całej Europie. Między Unią, która rzeczywiście wspierała państwa, a tą strukturą eurokratów, którzy budowali urzędniczą Unię, zrobiła się przepaść, więc na tym będą grały partie we wszystkich krajach nadal. Moim zdaniem, tych takich eurosceptycznych Osób, które będą stawały na czele różnych rządów, będzie nadal sporo. Były to siódme przedterminowe wybory parlamentarne w Bułgarii od pięciu lat. Wracamy do kraju. Pogodowe alerty w zachodniej i centralnej Polsce. Możliwe są ulewy, burze i w konsekwencji gwałtowne wzrosty stanów wody w rzekach. Ostrzyżenia drugiego stopnia wydano dla Wielkopolski, Dolnego Śląska i województwa lubuskiego, a pierwszego stopnia dla Pomorza Zachodniego, Opolszczyzny, Śląska i województwa łódzkiego. Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Intensywne opady deszczu od zachodu kraju do ostrzeżenia stopnia drugiego, województwo lubelskie, wielkopolskie, dolnośląskie, tutaj do 60 mm opady. Natomiast województwo zachodniopomorskie, województwo wielkopolskie, świętokrzyskie, północ województwa małopolskiego, Podkarpacie, Opolszczyzna i śląskie, tutaj województwa i te części północne właśnie tego województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i opolskiego i tutaj do 40 mm opadu. Rzeczniczka IMGW ostrzegła także o zagrożeniu podtopieniami, szczególnie na południu kraju. Wczoraj odbyła się odprawa służb i wojewodów z kierownictwem MSWiA oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Szef MON poinformował, że w podwyższonej gotowości są wojska obrony terytorialnej klimat. Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 31% energii elektrycznej. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z prądu. W całym kraju w lasach zagrożenie pożarowe, w niektórych regionach duże, w niektórych średnie, a w niektórych małe. To był serwis Trójki.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 Matka Natura chyba spojrzała w kalendarz. Po pięknej i ciepłej niedzieli zaczynamy nowy tydzień z wręcz załamaniem pogody. Co prawda na Pomorzu, Armii Mazurach i na Podlasiu będzie słonecznie, ale poza tym pochmurno i deszczowo i to mogą być opady intensywne i nawet wojska obrony terytorialnej mają pozostawać w gotowości. Właśnie z powodu takiej prognozy, z powodu deszczowo-burzowego frontu atmosferycznego. Najcieplej dziś będzie na Pomorzu Zachodnim do 15 stopni, poza tym na ogół od 8 do trzynastu. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Ale mimo wszystko dzień dobry, bo przecież taki będzie. Jest 6.06. Zaczynamy. Yesterday's doing fine Not too much on my mind Dragging my feet in the sand Looking out at the sea Today my mind's not right Got the weight of the world on fire I'm burning my energy I'm bringing me to my knees silence, whispering just to remind us, imposter cries to their thief, stop stealing pain for yourself, I leave nothing for death and bones, and the solitude justice jokes, igniting my energy, I'm bringing me to my knees. What's it gonna be today? Może i my się zabawimy w listę obudzności jak u budzika po piątej, na przykład na facebookowym profilu Trójki. Tam znajdą Państwo post z zapowiedzią dzisiejszej ramówki i ze zdjęciem Agnieszki Szydłowskiej, całej w kwiatach. I tam jest dzień dobry ode mnie i czekam na Państwa z dobrą energią na początku tygodnia. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy w składzie Anna Regulska, Karolina Gonet, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Jest 6.10. Jestem, jestem kamykiem lecącym w Twoje okno Stukotem dziobu ptaka w rytm alfabetu morsa Nie ziemią złożoną topografią Stopami, które po boso przeszły drogi szmar. Do od meli Koteluk w Trójce, a państwo podpisują listę pod postem ze zdjęciem Agnieszki Szydłowskiej na Facebooku Trójki. Jest pan Ryszard, pani Katarzyna, pan Robert, pani Marta, pani Bernadetta. Dzień dobry, odpowiadam państwu także na falach Trójki. A my mamy dla państwa kilka ciekawych propozycji na dzisiejszy poranek. Zajrzymy między innymi na Śnieżkę, bo szykuje się tam remont obserwatorium. Warunki klimatyczne, śnieżki są bardzo wymagające, także obieg na pewno wymaga w tej chwili opieki i remontu. Na to daje szansę na ponowne otwarcie restauracji i toalet, ale żeby nie było tak kolorowo są problemy, mimo ogłoszenia przetargu, szczegóły około 7.20. Jeszcze przed siódmą pojawi się w porannej audycji Józef Niewiarowski. Zarejestrowałem sobie konto na Eurosky i do czego mam dostęp. Blue Sky, czyli taka alternatywa dla Xa, Flashes, czyli europejska alternatywa dla Instagrama i parę innych aplikacji. I się chłopak pochwalił, ale nie o przechwałki tutaj chodzi. Józek sprawdził, o co chodzi z europejską odpowiedzią na amerykańską dominację w sektorze mediów społecznościowych i opowie o wnioskach za niecałe pół godziny. Tradycyjnie będzie dziś piosenka do wyjaśnienia. Zagrajcie mi lepiej jakąś piosenkę dla kochanków Coś, co wyraża cały ten niepokój, lęk, ale i ekscytację Bycie na krawędzi wielkiej miłości No dobrze, zagramy około 7.50, a około 8.50 pojawi się kolejna zagadka finansowo-zakupowa od Pawła Turskiego Można to zjeść I pewnie większość z nas, wyciągając tę rzecz z paczki, nie zwróciłaby na nią zupełnie uwagi przez niewiedzę zjedlibyśmy coś wartego 87 840 dolarów. Za co to ludzie nie zapłacą. 22,7 trójek to numer do nas. I tu też można podpisać listę obudzności wzorem budzikowym. Podzielmy się dobrą energią na pochmurny początek tygodnia. Za chwilę w porannej audycji więcej o wynikach wyborów w Bułgarii. Uwaga ósmych wyborów w ciągu pięciu lat. I've been kilka słów o Bułgarii i niedzielnych wyborach parlamentarnych. Obywatele tego kraju wybrali zupełnie nową partię i do konta zapędzili dotychczasowych uczestników sceny politycznej. Ale pojawiają się porównania z Węgrami w tym przypadku nieprzypadkowe łączymy się z korespondentem Polskiego Radia na Bałkanach Piotrem Piętką, który zarówno o Węgrzech, jak i o Bułgarii wie sporo. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry. No to o co chodzi z tą analogią do Węgier? Ja tylko powiem takie hasło. Bułgarski Orban pojawia się tutaj. Tak, ale te analogie ja bardziej bym odniósł do Pietera Modiora W takim sensie, że partia, która wygrywa te wybory, to już zdradzę te tajemnice i to bardzo mocno, to jest partia nowa, choć gracz nie nowy, ponieważ prezydent, były prezydent Bułgarii Rumen Radev założył partię postęp. właściwie ugrupowanie, bo to jeszcze nie jest partia, to jest takie zgrupowanie kilku mniejszych lewicowych partii, ale na jego popularności ta partia według y, ostatnich y, sondaży Exit Pol, a także według 68% przeliczonych głosów uzyskuje w nowym parlamencie 40, niemal 5% poparcia. No i a partia powstała 3, bodajże albo 2,5 miesiąca temu, znaczy to ugrupowanie. Po tym, jak Rumen Radew właśnie zrezygnował z bycia prezydentem, wszedł do bieżącej polityki, kiedy ogłoszono kolejne, ósme, już przyspieszone wybory. A teraz dlaczego Orban? Dlaczego ta analogia? Bo rzeczywiście Rumen Radew to jest taki populista... A, Dość wspierający Rosję, to po pierwsze, a po drugie bardzo często przeciwny wspieraniu Ukrainy. I na przykład posłuchajmy, co powiedział na temat Unii Europejskiej, bo te słowa o Unii Europejskiej, Rumena Radowa, nieco przypominają to, co mówi od kilku lat Orban. Musicie wiedzieć, że Bułgaria dołoży starań, aby kontynuować swoją europejską drogę, ale uwierzcie mi, silna Bułgaria w silnej Europie potrzebuje krytycznego myślenia, potrzebuje pragmatyzmu, ponieważ Europa padła ofiarą własnej ambicji bycia moralnym liderem w świecie bez zasad. A jeśli usłyszymy do tego dalszą tę te wypowiedź, gdzie on mówi o tym, że Europa powinna być konkurencyjna, to ja sobie przypominam niedawną prezydencję Węgier, dokładnie te same hasła. Także z jednej strony to jest dobra wiadomość dla Bułgarii, ponieważ Bułgaria będzie miała prawdopodobnie stabilny rząd, ponieważ partia postępowa Bułgaria będzie miała większość w parlamencie, a z drugiej strony rzeczywiście jest to pewne niebezpieczeństwo dla tej europejskiej drogi Unii Europejskiej, Choć na szczęście Bułgaria nie jest tak silnym krajem. No właśnie Piotrze, bo Bułgaria głosowała wczoraj po raz ósmy w ciągu ostatnich pięciu lat. Tam problemy uh -huh. ze stworzeniem stabilnego rządu. Jak przedstawiają się wyniki pozostałych partii? Uch. Czy one też dają nadzieję na to, że Bułgarzy, no niezależnie od kierunku tej polityki, w końcu doczekali się stabilnego rządu w roku, w którym weszli do strefy euro? Przypomnijmy też. Rzeczywiście, choć Rumen Radew był przeciwny wejście do strefy euro, tak a propos. E, tak, e, 45%, tak jak powiedziałem, do parlamentu wejdą prawdopod wejdzie prawdopodobnie pięć partii i absolutnie nie ma żadnych szans na to, żeby, żeby kto inny stworzył rząd. I co ciekawe, e, e, tu jest niespodzianka, duża porażka e, GERBU, czyli centroprawicowej partii byłego premiera Bojko-Borisowa. Okazuje się, że GERB zajął trzecie miejsce, nie drugie, nie jest, bo postępowa Bułgaria było wiadomo, że wygra te wybory, natomiast GERB zajmuje trzecie miejsce, inna centroprawicowa partia wyprzedza, ale to nic nie daje, bo to są, już rzucam okiem na te wyniki, to są wyniki rzędu 14% dla kontynuujemy zmiany i GERB otrzymuje 13% do, par do parlamentu wejdzie jeszcze taka turecka partia DPS, a także skrajnie prawicowa, nacjonalistyczna prorosyjska partia, Wazrażda Odrodzenie, której tak naprawdę postępowała Bułgaria sporą część elektoratu tu zabrało. Bułgaria czeka teraz z jednej strony dobry czas, bo w końcu będą mieli stabilny rząd, ale rzeczywiście to jest rząd niewiadomych. To jest partia niewiadoma, to jest partia populistyczno-lewicowo, mówię trochę prorosyjska. Także zobaczymy, jakie też będzie stanowisko na europejskiej scenie tej partii i pewnie przyszłego premiera Rumena Radewa. No właśnie mówią komentatorzy, że, że to z, teraz Bułgaria zajmie miejsce Węgier jako hamulcowy w, w Unii Europejskiej, zwłaszcza w sprawie Ukrainy. Tak może być, bo rzeczywiście Rumen Radew, jako premier, jako prezydent przepraszam, próbował zablokować na przykład pomoc. Najważniejsza i najgorsza rzecz, jaka może się stać, bo ta pomoc taka stricte wojskowa nie była jakoś, jakoś wielka, ale Bułgaria jest bardzo dużym producentem amunicji i to może być problem dla Ukrainy, jeżeli Bułgaria rzeczywiście wstrzyma te dostawy amunicji dla Ukrainy. No zobaczymy, jak to, to brzydkie powiedzenie, ale co będzie czas pokaże, bo ta part partia naprawdę to jest taka wielka, niewiadoma. Rumen Radew do tej pory mówił takimi bardzo okrągłymi słowami, tak do końca nie wiadomo czego oni chcą i jak ta polityka będzie do końca wyglądała. Piotrze, powiedzmy jeszcze na koniec, jaka była frekwencja w tych wyborach, bo to też ciekawe. Porównujemy to znów z Węgrami, gdzie była rekordowo wysoka. O, no nie ma co porównywać. Na... Jeszcze jedno zdanie nim odpowiedzieć mhm. na to pytanie, chciałem powiedzieć, że sukces o tyle postępowej w Bułgarii jest o tyle większy, że na Węgrzech partia TISO, która wygrała te wybory, bardzo promowała ordynacja wyborcza. Na, w Bułgarii ta ordynacja jest normalnie zwykła, yy, proporcjonalna i y, tutaj sukces jest jednak mimo wszystko o wiele większy. Choć procentowo to wychodzi 45, a Tisa miała 53%. Ale y, to o czym mówisz... Yy, ta frekwencja była jak na, jak na bułgarskie wybory, całkiem niezła, bo przekroczyła nieco 50%, więc na pewno znowu nieporównywalna do Węgier, gdzie to było 80%, ale w przypadku Bułgarii, jeżeli spojrzymy na to, że rzeczywiście to były ósme wybory w ciągu ostatnich 5 lat, a, a jeszcze w, na początku Exit poliszykowało się, że prawdopodobnie ta postępowa Bułgaria nie zdobędzie na tyle większości i nie będzie szansy na rząd, że być może jeszcze w tym roku pójdzie Bułgaria dziewiąty raz do głosowania. Ludzie są strasznie zmęczani, ludzie są, już mają dość polityki i chcieli po prostu, żeby to się skończyło. I wygląda na to, że, te, że ta połowa Bułgarów zdecydowała o tym, że rzeczywiście będzie stabilny rząd, znaczy będzie rząd większościowy. Czy on będzie stabilny, to, to dopiero się okaże za jakiś czas, dlatego że mówię, że to jest taki zlepek kilku partii, ugrupowań, środowisk. Czy oni, będą, czy oni się utrzymają? Na pewno przez jakiś czas tak. Na pewno przez jakiś czas Bułgaria będzie miała spokój od wyborów. Jak będzie polityka w ogóle, powiedziałem, jeszcze zobaczymy. Piotr Piętka o sytuacji w Bułgarii po wczorajszych wyborach opowiadał w poradnej audycji. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.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 I kupują taniej na wiosennej wyprzedaży w Media Ekspert. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rewelacja: Smart TV Highsense, kulet, aż 65 sali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 2999 zł. Teraz za 2299 zł. z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Ekspert.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 Autoglas naprawia, autoglas imienia! Tu Łukasz z autoglas. Masz samochód elektryczny? W autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl Autoglas naprawia, autoglas imienia Żegnamy reklamy. Jest 630. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brenkati. Na początek autostrada A2. Są duże utrudnienia między węzłami Emilia a Wartkowice w miejscowości Wiktorów. Zderzyły się tam dwie ciężarówki. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. Jezdnia w kierunku Poznania jest zablokowana. Autostrada w miejscu wypadku może być przejezdna najwcześniej za dwie godziny. Rozpoczyna się czarny tydzień w szpitalach powiatowych. W placówkach, które wezmą udział w akcji protestacyjnej pojawią się flagi, plakaty, komunikaty oraz czarne stroje personelu medycznego. Protest pod hasłem szpitalne łóżko poczeka, choroba nie ma zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację finansową. Ma charakter informacyjny i nie zakłóci pracy szpitali, powiedział nam prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski. Pacjenci będą zaopiekowani, pacjenci w każdej placówce będą informowani i społeczeństwo powiatowe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 Protest w szpitalach potrwa do piątku. W środę o 11.45 w całej Polsce zaplanowana jest symboliczna minuta ciszy. Kolejna strzelanina w Stanach Zjednoczonych. Rannych zostało pięć osób, w tym troje studentów Uniwersytetu Iowa. Jedna z poszkodowanych osób znajduje się w stanie krytycznym. Stan pozostałych czterech lekarze określają jako stabilny. Według ustaleń śledczych strzały padły nad ranem w trakcie masowej bójki, która wybuchła w bezpośrednim sąsiedztwie kampusu. Pełny serwis trójki o Me. Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia autoglas zmienia. Studiu lata mucha, chyba pierwsza w tym sezonie, ale taka malutka muszka właściwie schroniła się tu i się nie dziwię, bo za oknem pochmurno. I zrobiło się chłodniej po pięknym weekendzie. Co prawda na pomorzu w armii Mazurach i na Podlasiu będzie dziś słonecznie, ale poza tym pochmurno i deszczowo. I to mogą być opady intensywne i mamy też w prognozie burze. Najcieplej dziś będzie na Pomorzu Zachodnim do 15 stopni, poza tym na ogół od 8 do 13. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas zmienia. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 27 minut siódma. Państwo zaznaczają obecność pod postem na Facebooku Trójki, pod postem z dzisiejszą ramówką. Pan Kaziu, pan Sławomir także się witają. To witamy panów. Mamy pozdrowienia z Ostrowa Wielkopolskiego w którą stronę ostrów, w tę stronę. To przez okno macham do Pana Kazia. Wszystkiego dobrego życzymy na ten nowy tydzień i zapraszamy do trójki, do dziewiątej. Christopher Cross, Right Like the Wind w trójce za 23 minuty siódma. Wystartowała, proszę Państwa, alternatywa dla Facebooka i Xa. Eurosky ma przechowywać nasze dane na europejskich serwerach, gwarantować ich prywatność i własność oraz podlegać europejskiemu prawu. To w, w ramach walki z amerykańską dominacją w sektorze Big Tech. Józef Niewiarowski. Już teraz można założyć konto na Eurosky, które nie jest ani europejskim Facebookiem, ani Instagramem. Jest czymś znacznie ciekawszym. Eurosky, kiedy ludzie o to pierwszy raz pytali, zastanawiali się, czy tworzymy coś w rodzaju agencji kosmicznej. No ale tak, to właściwie infrastruktura. More or less infrastructure. Mówił w podcaście Tech Gets Real Sebastian Vogelsang, współtwórca Eurosky. Zarejestrowałem sobie konto na Eurosky i do czego mam dostęp. Blue Sky, czyli taka alternatywa dla Xa, Flashes, czyli europejska alternatywa dla Instagrama i... Parę innych aplikacji. Co najważniejsze na te media społecznościowe mogę wejść korzystając z tożsamości Eurosky. To tam przechowywane są moje zdjęcia, posty, komentarze, kontakty, polubienia. Jeśli będę chciał, będę mógł z całym inwentarzem przejść na przykład na inną platformę. I to fachowo nazywa się interoperacyjność. To znaczy, jeżeli nie pasuje ci Facebook z różnych powodów, to możesz się ze całą swoją historią przenieść na Linkedina, Xa, czy co tam sobie wymyślisz. Sylwia Czubkowska z podcastu Techstory. Co spowodowałoby, że tak naprawdę realnie między tymi platformami zaczyna zachodzić konkurencja, bo dzisiaj one się wydają konkurencyjne, ale nie są konkurencyjne. Każda z nich tworzy zamknięty ogród, tak? W każdej z nich użyt no, jest takim poddanym administracji, algorytmów. Produkuje dane, produkuje treści, ale no, nie jest tego właścicielem. Eurosky ma też jeszcze jedną ważną cechę: jest niezależne od Stanów Zjednoczonych. Oparte jest wprawdzie na amerykańskim Blue Sky, ale jest w pełni samowystarczalne i działa na europejskich serwerach. Jeśli amerykańska administracja postanowiłaby całkiem przerwać strumień danych do Europy, mamy osobne uniwersum Eurosky. moglibyśmy wciąż pracować użytkownicy dalej mogliby korzystać z naszych aplikacji. Use all these 80 proto apps. Ale czy to marzenie o niezależności jest w ogóle możliwe do realizacji? Z przeniesieniem się na inną platformę jest trochę jak z przeniesieniem się do innego miasta albo nawet kraju. Jest może bezpieczniej, może i są lepsze warunki do życia, ale trzeba zaczynać wszystko od nowa. Pytanie, czy jesteśmy wystarczająco zdeterminowani, żeby Uciekać z amerykańskich mediów społecznościowych do nowych niezbadanych mediów. Jeśli się nie mylę, to pewną wątpliwość przy zadawaniu tego pytania słychać w głosie Józefa Niewierowskiego. ale jest alternatywa dla Facebooka i Xa EuroSky, nowa platforma europejska. Te miłości Czekają na oklaski te miłości. Inwigilowane, które żyją według planów i z zakazów są jak taki. Uwięzione, tresowane, swoich do nie użyły ani razu. Najpiękniejsze są miłości, niepojęte własne własne i Swój język posiadają słowa, chociaż nieoszczone są ich świetne serca, które Koty, które łaszą się nad ranem swoimi przechami Są w nich święte serca, które pragną kochać, już kochają Najpiękniejsze są miłości, nie nazwane Nieuchwytne, niezamknięte Pojęcia Są jak koty, które łaszą się nad ranem Swoimi przechadzają się drogami Dzień dobry z koszalina od pana Ryszarda, dzień dobry od pani Anny. Kolejne powitania pojawiają się na facebookowym profilu Trójki pod postem z dzisiejszą ramówką i dodają dużo dobrej energii na początku tygodnia. Proszę spróbować, jak działa takie dzień dobry wypowiedziane, wypisane. Do trójki, a my to dalej puszczamy weter oczywiście. A pan Ryszard, ale nie ten z koszalina, pozdrawia wszystkich, którzy wczoraj oglądali snukerowy mecz Antka z Markiem Williamsem. Szkoda, ale chłopak pokazał klasę, nie ma wstydu. No tak, Antoni Kowalski... Grał odważnie, bez, yy, bez żadnego respektu podszedł do trzykrotnego mistrza świata, ale przegrał wczoraj w pierwszej rundzie mistrzostw świata w snookerze właśnie. 10 do 4 ten mecz takim wynikiem się zakończył. Nie ma tego złego, bo Mark Williams zapowiedział, że jeśli wygra ten turniej, to przejdzie nago z Londynu do Cardiff. Mark Williams kiedyś powiedział, że wystąpi nago na konferencji prasowej, jeśli zostanie mistrzem świata i zrobił to. To było kilka lat temu, więc chyba jest człowiekiem słownym i chyba mamy komu kibicować, jeśli lubią państwo taki performance. Is Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z Małgorzatą Sheiner cesarzową reportażu. Pod jej okiem uczyli się pisać m.in. Magdalena Grzebałkowska czy Mariusz Szczygieł i ta dwójka też ma się pojawić w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To spotkanie z Małgorzatą Szejnert, spotkanie, którego nie można przegapić już dziś. Dziś o 19.00 przy Myśliwieckiej. Michał Nogaś poprowadzi to spotkanie, a my mamy zaproszenia i wpisujemy na listę, kto ma dziś czas i ochotę, by się u nas wieczorem pojawić i posłuchać o tym, jak tworzy się reportaże i o historiach przeszłości, no to wystarczy teraz do nas zadzwonić, jeśli ktoś taką ochotę i czas ma i zgłosić po to darmowe zaproszenie. 22 i 7 trójek. Polecamy się. It's way too late. Dzień dobry panie i panowie. Życzę miłego dnia. Tak pisze Tutu Tutosław. No ciekawe. Tutu Tutosław pod postem z dzisiejszą ramówką na fejsie. Tam lista obecności czy obudzności wzorem budzikowym. Chociaż o tej porze to już chyba nie jest jakiś wielki sukces, że oczy otwarte. Mamy 6.51 i budzik wraca, by rozprawić się z dezinformacją. News albo fake news. Jedno źródło, żadnych potwierdzeń i historia, która brzmi jak horror. Tak narodził się fake news o psie z mikrofalówki, o którym głośno od ubiegłego tygodnia. Jak to możliwe, że taka opowieść o zwierzęciu trafia do politycznej debaty i zaczyna żyć własnym życiem? Co ciekawe, nie ta jedyna. Naszym gościem jest Iwona Konarska, redaktor prowadząca portal infowet.pl. Dzień dobry, witam w trójce. Dzień dobry, witam. Przypomnijmy, skąd w ogóle wziął się fake o psie z mikrofalówki? Przywędrował do Polski z Węgier, z tamtejszej Wal walki politycznej, został przypisany Peterowi Madziarowi. Ponoć miał się ten pies i mikrofalówka pojawić w książce jego żony. Wszystko to okazało się nieprawdą, bo nie ma książki, nie ma wydarzenia i właściwie zakończyła swój żywot w momencie, kiedy prezes Kaczyński opowiedział tę historię jako prawdę. Wtedy ludzie zorientowali się, że jest nieprawdą. A dlaczego tak absurdalne treści jak cytat z nieistniejącej książki są po pierwsze uznawane przez część od za wiarygodne, a po drugie tak dobrze się klikają na platformach społecznościowych, również przez polityków. Tutaj w grę wchodzą emocje. W tej chwili, jeżeli chodzi o zwierzęta, Reagujemy bardzo emocjonalnie, bardzo chcemy ich dobra albo chcemy się też ich pozbyć jak dzików w Warszawie i każda informacja dotycząca zwierząt bez zastanowienia jest powielana dalej. A jak często w debacie publicznej pojawiają się fake newsy związane ze zwierzętami? Dlaczego akurat ten temat jest tak podatny na manipulacje? Można powiedzieć, że te fake newsy pojawiają się coraz częściej. No, takim sztandarowym przykładem są wybory w Stanach Zjednoczonych, wypowiedzi o tym, że hajtańczycy z Ohio zjadają zwierzęta. Ten fake news bardzo długo gościł w przestrzeni publicznej. Poza tym bardzo często jakieś fakty z życia polityków, ich wypowiedzi o zwierzętach, często skrajne, agresywne, są wykorzystywane w debacie publicznej. Wszystko to wynika z tego, że my boimy się o zwierzęta, ale i boimy się zwierząt. Ale warto dostrzec też drugą stronę medalu, gdy politycy uważają, że zwierzę ociepli ich wizerunek. To wszędzi polscy politycy również tutaj już ostatnie wybory samorządowe bardzo dużo było przykładów, ale było to tylko ocieplenie na plakacie. I tutaj możemy skończyć optymistycznie, że fake newsy o zwierzętach, fake newsami, ale w gruncie rzeczy elektorat nie da się oszukać i da głos temu, kto naprawdę pomaga. Przypomnę, naszym gościem jest Iwona Konarska, redaktor prowadząca portal infowet.pl. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy. Dziękuję bardzo. A dalsza część naszej spotkania w podcastach trójki. Piotr Łodej do usłyszenia. News albo fake news. To feel the breath of sadness